Rozdział 22 Ludzie będą chwalić Pana i będzie On pośród nich. Porównaj z rozdziałem 12 Izajasza. W tym dniu powiesz, będę wychwalał Cię, Panie, mimo że rozgniewałeś się na mnie. Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i nie będę się lękał, bo mocą moją i pieśnią moją jest Jachwę. On stał się moim zbawieniem. Z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia i powiecie w owym dniu Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, Jego dzieła rozsławiajcie pośród narodów, głoście, że chwalebne jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo dokonał wielkich rzeczy, Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wznoście okrzyki i wołajcie z radości mieszkańcy Sejonu, bo wielki jest pośród was, święty Bóg Izraela.